Burak cukrowy to roślina troszeczkę wymagająca, bo po pierwsze wymaga dobry gleb, po drugie wymaga dobrej ochrony i oto już wcale nie jest tak łatwo. Zwłaszcza, że w nim cała masa różnych zagrożeń od montfika począwszy. O tym rozmawiam z panem Ryszardem Berą tutaj w Kondratowicach na Dolnym Śląsku na pokazie polowym firmy KWS. Zacznijmy od tego montfika, bo teoretycznie wystarczy dobrze zmianować i montfika być nie powinno, ale praktyka jak zwykle. Swoje. Zmianowanie buraka cukrowego, jeżeli jest prawidłowe, czyli jeżeli burak wchodzi co 4 lata na to samo pole i międzyplony, czyli pozostałe plony są co najmniej dwa zboża, to nie powinno być problemu z montfikiem. Niemniej jednak, jeżeli jest w płodozmianie dodatkowo rzepak, który jest żywicielem dla montfika burakowego, i na polach, w latach, kiedy jest susza, to może być problem z Montwikiem. I jeżeli buraki wchodzą częściej, co drugi, trzeci rok, no to wtedy zalecamy odmiany, które wykazują tolerancję na Montfika ponieważ montfik, jeżeli jest na polu i tak jak mówiłem, jest dodatkowo suchy rok, może powodować straty w plonie od 30 do 60%. A te odmiany montfikobójcze roślin poplonowych, choćby gorczycy, one zdają egzamin? Jeżeli to są odmiany montfikobójcze, redukują populację montfika, natomiast no, mówię, że najlepszym reduktorem montfika to są zboża w normalnych płodozmianach tych, w, głównym, w głównych plonach, natomiast jeżeli buraki są częściej, a jest teraz koncentracja też uprawy blisko cukrowni, więc wtedy zalecamy, żeby stosować odmiany z tolerancją na Montwika. One są trochę droższe. A jakie to odmiany? Mamy w tej chwili tutaj trzy odmiany. To jest odmiana toleranca, odmiana panorama i odmiana eliska. I jeżeli te odmiany wysiejemy, to mamy gwarancję, nawet jeżeli się trafi, że buraki po burakach, nie ma spadku plonu. Plon jest normalnie tak, jakby były buraki siane po innym przedplonie. I te odmiany, Panorama jest z roku 2014, Toleranca z 2015, natomiast Eliska... Jest zarejestrowana w tym roku, to jest nowa odmiana i w tym roku ją mamy tu na tym polu i też testujemy ją w takich doświadczeniach ładowych. Patrząc na te doświadczenia widzę, że pomimo tego, że jest susza, również tutaj na Dolnym Śląsku jednak te niedobory wody są ogromne. Podobnie jak i w całej Polsce, to ten burak no, specjalnie nie reaguje na to zbyt mocno. Widziałam już w gorszym stanie buraki w czas suszy. A, akurat, akurat tutaj udało się, że tutaj przeszły dwa opady takie lokalnie, że tej wody nie brakuje. Natomiast mówię, tu są dobre ziemie z dobrym podglebiem, które trzymają wodę i ta, nawet jeżeli są gwałtowne opady, ponieważ nie ma dużych spadków, więc ta woda przenika do podglebia, jest prawidłowa struktura, nie ma podeszwy późnej, więc ta woda jest gromadzona i później w, no jak jest susza, to po prostu burak sięga korzeniem nawet do 120 30 bo robiliśmy kiedyś odkrywki i potrafi z tej wody korzystać, nawet przy długotrwałym braku opadów. Opady to bardzo istotne, ale najistotniejsze, żeby ten burak był naprawdę dobry, jest kwestia ochrony, no cztery zabiegi w większości sytuacji to jest standard, ale jak Pan powiedział rolnikom, którzy zwiedzają poletka doświadczalne, można ilość tych zabiegów ograniczyć do dwóch, ale to dopiero w przyszłości, bo są rody, które to umożliwią. Proszę powiedzieć coś bliżej. Tu mówimy o nowej technologii, to jest technologia Convizo, która jest wspólnie opracowana przez KWS i firmę Bayer. I polega na wyhodowaniu nowej odmiany buraka cukrowego, która wykazuje tolerancję na środek, z, jeden ze środków z grupy sulfonylomoczników. Ten środek został opracowany przez firmę Bayer, natomiast firma KWS wyhodowała te, te rody. One nie są jeszcze w Polsce zarejestrowane, są w badaniach rejestracyjnych. Natomiast jest kilka odmian zarejestrowanych w innych krajach, na przykład na Litwie, Szwecji, Wielkiej Brytanii i można z listy europejskiej te odmiany w Polsce uprawiać. I w kilku miejscach w Polsce są założone w tym roku takie doświadczenia łanowe, które są sprawdzane te odmiany. Czyli skoro to jest z rejestracji, to jest pewnie kwestia roku, może dwóch? Być może będzie to zarejestrowane w roku 2019, bo mamy, mamy jeden ród, który już jest drugi rok w badaniach, także w przyszłym roku Mamy nadzieję, że będzie zarejestrowany. I wtedy tak naprawdę zamiast czterech zabiegów robimy dwa? Dwa zabiegi w dawce po pół litra lub jeden zabieg w dawce litr, ale my zalecamy dwa zabiegi po pół litra i praktycznie przez cały okres wegetacji plantacja jest czysta. Aż do listopada, grudnia? Tak jest. Mamy to sprawdzone. Te doświadczenia na polu trwają od kilku lat. Nawet tu w Kondratowicach gdzieś 4-5 lat to sprawdzaliśmy i, i zawsze buraki po dwóch zabiegach były czyste. No Tylko pewnie nasiona będą znacznie droższe. Jeżeli się policzy ilość zabiegów, tych środków standardowych, koszt tych zabiegów plus koszt nasion, to wyjdzie mniej więcej podobnie, a ilość zabiegów będzie mniej, no i gwarancja będzie też dla rolnika, że po prostu pole będzie miał czyste. Dodatkowo jeszcze w tej technologii plusem jest to, że ten środek zwalcza też burakochwasty, które występują, co jest uciążliwe i no jest to duży problem w uprawie buraka.